Sporo mówiłem o tym przy okazji swojego podcastu o nowych Ghostbusters, dlatego nie chciałbym się powtarzać i wszystkich zainteresowanych tym tematem odsyłam do tamtego odcinka. A tutaj chciałbym pokrótce tylko powiedzieć tyle, że dla mnie remake nie jest złem samym w sobie, tak jak to bardzo często w tej chwili jest podnoszone. Czasem nawet drugorzędna jest kwestia tego, czy remake powstaje z prostych powodów finansowych. Kluczowe jest, czy taki film jest dziełem, które potrafi rozbawić, które potrafi dać coś od siebie i które ogląda się dobrze. I wypada rozpocząć od jednej rzeczy, z którą bym się chciał rozprawić od razu na samym początku. W większości recenzji filmu, które ja widziałem i czytałem, Podnoszone jest, jak bardzo zbędnym filmem jest Nowych Siedmiu Wspaniałych. I to jest rzecz, nad którą kompletnie nie ma sensu się rozwodzić. Tak, Nowych Siedmiu z Wspaniałych jest filmem totalnie zbędnym. Z jednego prostego powodu. Ta historia została opowiedziana dawno temu przez Kurosawę. Amerykanie przenieśli ją na swój grunt, tworząc jeden z najbardziej ikonicznych westernów i ikonicznych filmów w historii kina. I już wtedy Budziło to pewne kontrowersje, czy, czy takie przeniesienie miało sens, ale tak na dobrą sprawę ta historia pomiędzy tymi filmami uległa no, niewielkim zmianom i przez to jak prosta jest ta historia, wydaje mi się, że w gruncie rzeczy dosyć oczywistym już na etapie pierwszych zapowiedzi tego filmu było to, że tutaj scenarzyści niespecjalnie wiele będą w stanie wnieść, niespecjalnie wiele będą w stanie nam zaproponować nowego. Zatem, jeżeli uważacie, że przenoszenie na ekran tej samej historii po prostu mija się z celem, myślę, że śmiało możecie ten film sobie odpuścić, bo powtórzę to jeszcze raz, to jest kino totalnie zbędne. Tylko jeżeli o odpowiedzieliście na przed chwilą zadane pytanie, no to radziłbym się zastanowić nad ogólnym podejściem do, do kina, dlatego, że w moim odczuciu przy tego rodzaju podejściu, tak na dobrą sprawę, w ogóle całą masę filmów można uznać jako zbędnych, no bo nie wiem, czy kolejny akcyjniak ze Stevenem Seagalem, na przykład produkowany taśmowo gdzieś w Europie Wschodniej ma sens, czy kolejny klon człowieka z blizną albo ojca Chrzestnego ma sens, czy kolejne Transformersy mają sens, no nie wiem, to jest troszeczkę pewnie temat na inną dyskusję. Przechodząc do konkretów, ja kiedy usłyszałem o planowanym remake'u byłem zdziwiony, bo dla mnie to był jeden z tych filmów, które, których właśnie remake wydawał mi się kompletnie bezcelowy. No mamy dwa doskonałe filmy, mamy film Kurosawy, mamy film Sturgesa i każdy z tych filmów starzeje się z godnością. To są filmy, które, które mimo upływu lat, a przypomnijmy, że siedmiu wspaniałych już ten amerykański remake, to, to jest film z roku 1960, nadal ogląda się z dużą przyjemnością. Natomiast kiedy już przyjąłem do wiadomości, że coś takiego jest robione, z jednej strony byłem minimalnie zaintrygowany, z drugiej strony trochę zdziwiony ponieważ pierwsze zapowiedzi wskazywały na to, że po pierwsze dostaniemy film bardzo taki różnorodny rasowo, można powiedzieć najkrócej rzecz ujmując, a mianowicie ta nasza Trochę jednolita, chociaż też do tego zaraz się odniosę, że w oryginale wcale też to tak jednolicie nie wyglądało. Siódemka w nowym filmie to jest zbieranina różnych nacji. Mamy tutaj Deza Washingtona, który bardzo dobrze chyba rozumie się z twórcą tego filmu, czyli z Antoine'em Foucault, z którym już kilkukrotnie współpracowali przy różnych produkcjach. W roli łowcy nagród, który no jakby jest tym takim naczelnym, czy, czy takim samozwańczym poniekąd przywódcą naszej siódemki. Mamy Chrisa Prata, który jest obecnie na topie jako zapijaczonego Irlandczyka Joshua Faradaya. Mamy tutaj Ethana Hawke, który gra konfederackiego weterana. Mamy Vincenta Donofrio w roli takiego zdziczałego trapera, można powiedzieć. Mamy Bung Hunali, który wciela się w rolę świetnie posługującego się nożami Azjaty. I mamy oczywiście jeszcze dwójkę, no, poniekąd też skrajnych postaci, czyli mamy Manuela Garcia Rulfo jako Vasqueza, czyli meksykańskiego bandytę oraz Martina Sensmayera jako Comancha, który przyłącza się do naszej siódemki. I na pierwszy rzut oka wyglądało to jak taki prosty skok na kasę. Wszyscy oczywiście zaczęli marudzić o politycznej poprawności, o tym jak to... Twórcy na siłę próbują przyklasnąć tutaj różnym grupom społecznym i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiedziałem do końca, co o tym myśleć, no bo to można było zrobić dobrze, można było zrobić to źle. Jak to wyszło w filmie, to zaraz, zaraz do tego przejdę. Natomiast to, co gdzieś tam dla mnie było intrygujące, to to, że jako jednego z twórców scenariusza podawano Nicapizolatto, czyli człowieka, który odpowiada za True Detective między innymi, którego ja też opowiadania i jego powieść Galveston czytałem i to jest twórca dla mnie bardzo interesujący. O True Detective można powiedzieć wiele, szczególnie o drugim sezonie, który wzbudził bardzo dużo kontrowersji, ale trzeba mu oddać, że on potrafi pisać interesujące postaci. Pytaniem oczywiście było, na ile to jest jego taki... Autorski scenariusz, dlatego że w, jako scenarzystów podawane są dwie osoby, właśnie on oraz niejaki Richard Węk. natomiast ja słyszałem też wersje takie, że ten scenariusz był przepisywany i poprawiany także przez innych twórców, no więc zawsze to rodzi pewne wątpliwości ile tutaj jest oryginalnego zamysłu pierwotnego twórcy. Ale mimo, że dla mnie to była taka trochę dziwna propozycja, robić ten film od nowa, no to ja, jako miłośnik westernów i wielki, wielki wielbiciel oryginalnych Siedmiu Wspaniałych, postanowiłem sprawdzić, jak ten film. Wypada. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że jest to produkcja nadzwyczaj sprawna i której choć nie udało się uniknąć pewnych potknięć i to czasami dosyć poważnych, to naprawdę potrafi dostarczyć sporo frajdy w trakcie seansu. A i wspomnę o tym, że wbrew temu co widać w bardzo wielu recenzjach, według mnie nie jest to tylko i wyłącznie taka zupełnie prosta kalka właśnie filmu Sturgesa. Pokrótce zarysuję fabułę, którą myślę, że wszyscy znacie, ale chciałbym to potraktować jako punkt wyjścia do najpierw oceny filmu, a później pewnego porównania z klasycznym westernem, bo już do Kurosawy pozwolicie, że nie będę się w tym podcaście odnosił. W miasteczku, którego pobliżu znajduje się kopalnia złota, zjawia się banda wynajęta przez niejakiego boga jest to taki krwiożerczy kapitalista, dosyć mocno przerysowany i z dość dużym luzem zagrany przez Petera Sarsgarda, który daje mieszkańcom miasteczka ultimatum, albo sprzedadzą mu ziemię za bardzo bardzo zaniżoną cenę albo zostaną najoględniej rzecz ujmując rozstrzelani, wygnani z terenu tutaj okolic kopalni. Aby poprzeć swoje groźby, że tak powiem, czynem, w trakcie tej pierwszej wizyty banda Boga zabija kilka osób i odjeżdża zapowiadając, że wkrótce powróci po ostateczną odpowiedź. Zdesperowani mieszkańcy miasteczka reprezentowani w tym przypadku przez kobietę, Emmę Kulen, wdowę po jednym z zabitych przez bandę Boga, wyruszają do miasta, aby no, nająć ludzi do obrony. Zabierają, zbierają tyle pieniędzy, ile są w stanie zebrać i decydują się po prostu na walkę zbrojną, czy na opór zbrojny w stosunku do Boga. Po przejściu do miasta Emma trafia na sama Chilsoma, czyli właśnie granego przez Denzela Washingtona, kowboja w czerni, który jest właśnie po świeżo zakończonym zleceniu. Znajduje i zabija jakiegoś bandytę, którego ścigał przez kilka stanów i widząc, jak dobrze radzi sobie on z bronią, prosi go o pomoc. Sam Chisolm decyduje się podjąć tego wyzwania, mimo że jakby mieszkańcy miasteczka nie są w stanie zapewnić mu jakichś większych gratyfikacji finansowych no i decyduje się na zebranie ludzi, grupy ludzi, która pomoże mu obronić mieszkańców miasteczka. Co było dalej? Myślę, że wszyscy doskonale wiecie. I teraz tak, postaram się opowiedzieć krótko, bez spoilerów, dlaczego moim zdaniem to jest niezły film i co w nim nie wyszło i przejdę później do takiego bardziej szczegółowe, szczegółowego omówienia, dlatego że chciałbym się odnieść trochę do oryginalnego filmu, a też trochę wejść w polemikę z jedną z recenzji, konkretnie recenzją Zwierza Popkulturalnego, z którą w zasadzie w większości aspektów się nie zgadzam. Czyli przechodząc do sekcji takiej bezspoilerowej, tak jak wspomniałem, to jest ogólnie całkiem niezły film. Całkiem dobre jest otwarcie. Ono jest trochę mocniejsze, trochę bardziej brutalne, zagrane na takich ostrzejszych nutach, powiedziałbym niż w pierwowzorze, ale to działa. Tak samo cały ten pierwszy akt, w której poznajemy naszą siódemkę, kiedy obserwujemy zbieranie ekipy, to jest także całkiem zmyślnie rozpisane. Natomiast już na tym etapie widać jeden z podstawowych problemów, czy jeden z podstawowych zarzutów, które ja mogę mieć w stosunku do tego filmu. A mianowicie, że ta tytułowa siódemka w tym filmie konkretnie jest no, bardzo zróżnicowana, bardzo kolorowa. Natomiast tak na dobrą sprawę scenarzyści niewiele z tym robią. Mamy tutaj na przykład trapera, który o którym mówią, że zabił ponad 300 Indian i mamy w drużynie Comancha i w zasadzie pomiędzy nimi nie dochodzi do żadnej dyskusji, no aż by się tutaj prosiło, żeby jakoś to, to rozegrać, nic mamy tutaj meksykańskiego bandytę i mamy tutaj weterana, który mówi, że pewnie, czy, czy wpada pomiędzy nimi dialog, że pewnie ich dziadkowie gdzieś tam bili się po dwóch stronach barykady pod Alamo i mimo, że jeden teoretycznie nienawidzi Meksykanów, drugi ma żal właśnie do Teksańczyków za, za, za to, jak do Meksykanów podchodzą, no to tak na dobrą sprawę z całej z tej dyskusji niewiele wynika i też ten konflikt poza tym jednym dialogiem nie jest zarysowany. I z tego punktu widzenia, to właśnie ta taka kolorowa mieszanka, jaka została stworzona w tym filmie, trochę nie działa. No bo jeżeli twórcy chcieli, właśnie zrobić taki koktajl wybuchowy z naszej siódemki. No to ja bym widział tutaj właśnie, żeby trochę też wykorzystali te swoje pomysły, a tak odnosi się wrażenie, że zatrzymali się w pół drogi. Zrobili kolorową ekipę, mieli jak na dłoni wyłożone potencjalne konflikty w ekipie, ale nie zostało to kompletnie wykorzystane. Akt drugi, czyli przygotowanie, można powiedzieć, do, do walki, jest też całkiem nieźle rozplanowany. Mamy tutaj oczywiście edukację mieszkańców miasta w posługiwaniu się bronią, mamy pewne konflikty pomiędzy mieszkańcami a naszą siódemką, bo nie wszyscy są chętni, żeby się bronić. Niektórzy uważają, że bezpiecznie jest się po prostu ewakuować i w zasadzie nie ma sensu, nie ma sensu walczyć z Bogiem, bo, bo nie mają szans i tak dalej, i tak dalej. I jest to też poprowadzone całkiem sprawnie i dostajemy w końcu bardzo wybuchowy i bardzo długi finał, który jest sekwencją no, bardzo wybuchową, nakręconą bardzo, bardzo mocno w stylu współczesnego kina akcji. To jest sekwencja, która... Pewnie niektórych może zmęczyć, bo, bo ona budzi trochę skojarzenia z takimi głośnymi blockbusterami, gdzie ostatni segment filmu to jest, nie wiem, walka w, na, na całym mieście, pełna wybuchów, strzelanin i, i tak itd. Tak Natomiast tutaj to się sprawdza, dlatego że z jednej strony. Mamy bardzo dobrze i bardzo zmyślnie zainstynizowaną całą tą sekwencję właśnie finałową, a z drugiej strony ona jest nieźle rozpisana też na takie pomniejsze segmenty, gdzie mamy jakieś potyczki właśnie któregoś, którejś postaci z naszej siódemki, czy którejś z mieszkańców miasteczka z bandytami i to się ogląda wyśmienicie, bo widać, że Antoine Foucault co by o nim nie powiedzieć jako o reżyserze no to umie robić kino akcji na wysokim poziomie i tutaj też to się sprawdziło. Także według mnie jeżeli się spodziewacie jakichś takich dużych nowinek, no to w gruncie rzeczy dostaniecie pewną wariację na temat znanej historii. Pewną wariację, dlatego, że tutaj mówię, są trochę inaczej porozkładane akcenty. Ja nie chcę tutaj właśnie wchodzić w tej sekcji bez spoilerowej w dokładną analizę tego, jakie są różnice w stosunku do oryginału, bo moim zdaniem jednak, mimo że te akcenty są rozłożone teoretycznie w niewielkim stopniu inaczej, to jednak odbiór filmu przez to jest w moim odczuciu nieco inny. Ogólnie moje wrażenia są pozytywne, tym bardziej, że film jest nakręcony bardzo ładnie, bardzo ładnie wykorzystano plenery, świetne są zdjęcia. Świetna jest muzyka Jamesa Hornera. To jest gość, który odpowiada za takie filmy, chociażby jak Troja, czy, czy Titanic i to jest gość, który zna się na swojej robocie. Ja myślę, że wszyscy znacie kapitalny motyw muzyczny Elmera Bernsteina i ja się troszeczkę obawiałem, że tutaj twórcy będą chcieli go albo eksploatować, albo, że dostaniemy ścieżkę dźwiękową, która będzie wariacją na temat tego motywu, ale nie. Właśnie to było zadziwiające, jak dobrze Horner poradził sobie, tworząc autonomiczną ścieżkę dźwiękową, która bardzo, bardzo dobrze gra z poszczególnymi sekwencjami filmu. Mi się to bardzo podobało i i nawet w momencie, kiedy w finale już dostajemy właśnie przebitkę na ten najbardziej klasyczny ikoniczny motyw muzyczny Bernsteina, to ja nie miałem jakiegoś tego, takiego dysonansu, że okej, okay, tutaj mieliśmy dwie godziny dźwiękonaśladownictwa, a tutaj mamy wybitnego muzyka. Nie, no, jednak Horner to jest stary wyjadacz, który wie jak się robi ścieżkę dźwiękową i, i widać, że tutaj naprawdę też włożył w to sporo serca, żeby to wypadło wiarygodnie i interesująco. Podsumowując, kawał przyzwoitego westernu, nic nowego, nic odkrywczego, ale myślę, że może dostarczyć spokojnie Wam dwie godziny rozrywki. Jeżeli lubicie tego rodzaju kino myślę, że warto się z tą wersją też zapoznać, bo jednak te, tego rodzaju kina westernowego, takiego przygodowego w tej chwili robi się niewiele. Jeżeli mamy już do czynienia z jakimiś westernami, no to są albo to westerny takie powiedziałbym poniekąd artystyczne, albo jakieś takie zbrutalizowane wersje antywesternów, czy, czy takich no trochę postwesternów, że się tak wyrażę szumnie, gdzie jednak mamy do czynienia z dużą do, dozą naturalizmu, przemocy i tak dalej, i tak dalej. A to jest no, całkiem sprawnie poprowadzone kino rozrywkowe, które na pewno nie stanowi jakiejś ujmy dla wielkiego oryginału, mimo że oczywiście samo w sobie pewnie niewiele wnosi do historii kina i to jest jeden z tych filmów gdzie w, po dwóch godzinach seansu e, pewnie za parę ładnych dni niewiele Wam w głowie pozostanie. I ze wszystkimi, którzy filmu nie widzieli i nie chcą się dowiedzieć e, na temat szczegółów które moim zdaniem stanowią, że jednak ten film ma nieco inny wydźwięk od oryginału, e, będziemy musieli się rozstać. Dziękujemy za uwagę, a wszystkich pozostałych zapraszam do sekcji spoilerowej. Tak jak wspomniałem, w tej sekcji spoilerowej z jednej strony chciałbym się trochę ustosunkować do różnic pomiędzy oryginałem a nową wersją oraz trochę pompolemizować z Kasią Czajką z bloga Zwierz Popkulturalny. On pewnie tego podcastu nie przesłucha, ale myślę, że to nie jest istotne. Ja tę recenzję podlinkuję, tak żebyście mogli się z nią zapoznać, dlatego że wydaje mi się, że w recenzji Kasi pojawiło się kilka uwag, które widziałem też w innych recenzjach, a które w moim odczuciu są nie do końca Trawny. I zaczniemy od właśnie tych różnic pomiędzy nową wersją i oryginałem. Po pierwsze w filmie Sturgesa ta banda Kalwery, która napada mieszkańców miasteczka, żąda od nich jedzenia i różnego rodzaju dóbr, walcząc o przetrwanie. Kalwera to jest taki bandyta z pogranicza, którego zaciska się coraz bardziej pętla gdzieś tam wojskowa. Coraz trudniej jest mu realizować napady, nie wiem, na banki, dyliżanse pewnie, żeby zdobywać kasę, no i ratuje się tym, że właśnie, żeby zapewnić swoim ludziom pieniądze na broń, amunicję i i takie zwykłe utrzymanie, zapewnienie podstawowych potrzeb jak jedzenie, no to plądrują po prostu wioski, zabierając tyle, ile można, ale zostawiając tyle, ile jest możliwe do przeżycia. I różnica polega na tym, że mamy tutaj do czynienia z krwiożylecznym kapitalistą, który daje wybór nieco inny mieszkańcom miasteczka. Albo sprzedacie ziemię i się wyniesiecie, albo po prostu was stąd przepędzimy. I teoretycznie, tak jak na przykład pisze Kasia w swojej recenzji, to z jednej strony jest uzasadnione, z drugiej strony nie działa. No ja się tutaj już na tym etapie nie zgodzę, dlatego, że wydaje mi się, że to jest w gruncie rzeczy dość ciekawe posunięcie, że te, właśnie ten krwiożerczy kapitalista, taki swoisty bankster, jak to popularnie się używa ostatnio tego terminu, staje się właśnie tym antagonistą dla mieszkańców miasteczka, bo w, wydaje mi się, że to uwspółcześnia mimo wszystko ten film i powoduje, że gdzieś tam łatwiej pewnie współczesnemu widzowi się z czymś takim zidentyfikować. No jednak krwiożerczy kapitalista, jakiś tam bankowiec, który w odczuciu właśnie mieszkańców miasteczka daje im zbyt niską cenę za, za dorobek ich życia, no to jest coś, z czym wielu ludzi się gdzieś tam pewnie w mniejszym lub większym stopniu zmaga, a z perspektywą głodu raczej nie. Przy czym dla mnie to jest też o tyle ciekawe i o tyle istotne, że w oryginalnych siedmiu wspaniałych to, że stawką jest pożywienie, to, że stawką jest głód, głód albo mieszkańców miasteczka, albo głód bandy Kalwery, to absolutnie nie zmniejsza w moim odczuciu stawki w tym nowym filmie oczywiście. Dlatego, że z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że jeżeli chodzi tutaj o tak podstawowe rzeczy jak przeżycie i jak walka o jedzenie, no to teoretycznie stawka jest wyższa. Ale to jest tylko teoria. No bo wydaje mi się, że mimo wszystko z punktu widzenia jakiegoś tam meksykańskiego farmera, pewnie łatwiej by było mu się przenieść gdzieś tam do, do innej wioski czy w inne miejsce, gdzie tak na dobrą sprawę ci farmerzy sami mówią, że oni praktycznie biorąc niewiele co mają, no obsiewają swoje poletka i to wszystko, niż mieszkańcom tutaj miasta, które jest terroryzowane przez Boga przenieść się ze swoim całym dobytkiem. Z miasta, które dopiero co pobudowali, dopiero co, co stworzyli. Wydaje mi się, że jednak tutaj stawka paradoksalnie, mimo że y, gra toczy się nie o potrzeby jakieś takie elementarne czy pierwotne, y, no to stawka wydaje mi się, że w nowym filmie jest poniekąd wyższa. To jest pierwsza z tych istotnych zmian. Druga z istotnych zmian to jest kwestia samej siódemki. W nowym filmie, tak jak wspomniałem, to co nie do końca działa to jest to, że oni są bardzo zróżnicowani, ale to jest tylko pozór, tu jakby nic z tego konkretnego nie wynika. Natomiast rozwodząc się nad tym, jak to teraz polityczna poprawność kazała zrobić z siedmiu wspaniałych czarnoskórego Azjatę i Comancha i trapera, no to chciałbym zauważyć, że ta siódemka w oryginale także jest bardzo niejednorodna. Dlatego, że mamy tutaj Brytyjczyka, mamy jakiegoś tajemniczego szulera, o którym nie wiemy zbyt wiele, mamy jakiegoś meksykańskiego młodzieniaszka, mamy też rewolwerowców, no to, to też nie jest grupa bardzo jednorodna i w sumie, jeżeli chodzi o samą charakterystykę postaci, to wydaje mi się, że w, i w oryginale i w tym filmie twórcy starają się, aby te postaci jakoś tam zróżnicować i wydaje mi się, że wychodzą z tego obronną ręką. To, co podnosi na przykład Kasia w swojej recenzji, co się tyczy chociażby Krisa Prata, jako Joshua Faradaya, który jej zdaniem miał być sympatyczny, a w jej odczuciu budzi niechęć, to jest wydaje mi się taka rzecz, nad którą, nad którą by się warto było pochylić. Dlatego, że ja się zdziwiłem, czytając właśnie w recenzji Kasi, że jej zdaniem Joshua Faraday miał być takim sympatycznym, śmieszkowatym trochę bohaterem. No absolutnie nie. To już jak postaje, poznajemy, czy jak sam Cisol poznaje się z Faradajem, jak my mamy wprowadzoną tę konkretną postać, ją stawia od razu w bardzo jakby trudnej do polubienia przez widza pozycji. On przecież zabija człowieka, którego spokojnie mógł oszczędzić, a robi to Trochę tak na dobrą sprawę z prostej chęci zemsty, bo bo nie wiem, bo został okradziony. On nie jest sympatyczny ani przez moment. Pije, zachowuje się pochamsku w stosunku do mieszkańców miasteczka. Jest takim no, lekko duchem, czasem rzucającym one-linerem, ale to nie jest taki comic relief, którego można by się było w tym filmie spodziewać. Natomiast ja jakby podnoszę tą kwestię, dlatego że w moim odczuciu to jest tak, że i w oryginalnym filmie, i w tym filmie tak naprawdę to dosyć trudno jest sympatyzować z tymi postaciami. To, że oni bronią mieszkańców miasteczka, to jest oczywiście rzecz, która jakby stawia ich w roli protagonistów, którym my kibicujemy, no bo stają po stronie sprawiedliwości, ale tak jak to pada w klasycznym filmie i tak jak to pada poniekąd też w tym filmie, obie strony sprzedają ołów, a to, że akurat sto, stoją po dwóch stronach barykady, to jest zupełnie inna historia. I tak jak w pierwszym filmie mamy wyraźnie pokazane, że jest to grupa praktycznie biorąc złożona z samych morderców, którzy no, zarabiają tym, że mordują innych ludzi na zlecenie. I to, że czasami pewnie to są bandyci, a czasami nie, to, jest, to pozostaje gdzieś tam w niedopowiedzeniu. Tak samo w tym filmie, kiedy widzimy poszczególne postaci... W zasadzie każda z nich ma za sobą dziesiątki, jeżeli nie setki zabitych ofiar i to nie zawsze są ofiary takie, które, że tak powiem, są uzasadnialne. Czyli to nie jest tak jak w przypadku na przykład Robbie Show, który jest snajperem, weteranem wojny i jakby tutaj te jego trupy, które go prześladują, że tak powiem, to jest rzecz, która była związana poniekąd no, z jego obowiązkami, z jego pracą. Nie no, tutaj to jest tak, że mamy tego trapera, który polował na Indian gdzieś tam z zemsty, mamy meksykańskiego bandytę, który wprost jest powiedziane, że jest to zwykły bandyta. Tyle tylko, że sprawny strzelec, co, co Chisolm, czyli Denzel Washington wykorzystuje po prostu sugerując mu, że jeżeli zdecyduje się pomóc właśnie jemu w prawie z Bogiem, no to ten przestanie na niego polować. Mamy tutaj tajemniczego komancza, który, o którym Kasia pisze, że to jest dobry komancz. To nie jest dobry komancz. To nie jest dobry komancz. To, to, przecież ta, ta postać w momencie, kiedy się pojawia, jest wyraźnie zasugerowane, że jest to człowiek, który został wydalony ze swojego plemienia. No, jeżeli się chwilę zastanowić, no to wydalenie z plemienia, które równało się z wygnaniem i skazaniem w wielu przypadkach, praktycznie biorąc na pewną śmierć, no to nie była kara, którą się się dostawało za byle jaki występek, więc należy się spodziewać, że ten komandz to też jest człowiek, który ma swoje za, uczami, za uszami. Także to nie są postacie, z którymi jest łatwo, łatwo po prostu nawiązać nić porozumienia i sympatii, tym bardziej, że Mimo, że gdzieś tam oni są momentami uczłowieczeni, mimo, że poznajemy ich trochę też w takich sytuacjach bardziej zwyczajnych, a nie tylko z bronią w ręku, co zresztą też było rozgrywane w oryginale, no to ja cały czas jakby nie mogłem zapomnieć o tym, że w gruncie rzeczy mamy tutaj dwie ekipy morderców, płatnych morderców, którzy ze sobą będą rywalizowali. I teraz dochodzimy od razu płynnie do rzeczy, która jest moim zdaniem kluczową różnicą pomiędzy tym klasycznym westernem, a jego współczesną wersją, a mianowicie motywacje bohaterów poszczególnych i wydźwięk ogólny filmu. Jeżeli pamiętacie film Sturgesa, cała sytuacja wygląda tam tak, że nasza siódemka jest werbowana po prostu za pieniądze. Chris, czyli Jules Brenner wraz z Winem, kiedy rekrutują poszczególne osoby, obiecują im 20 dolarów za 4 do 6 tygodni pracy, z różnych względów, ale ogólnie słabej sytuacji ekonomicznej można powiedzieć, wszystkie te postaci się godzą z drobnymi wyjątkami, bo mamy tutaj te, granego przez Jamesa Cobberna, takiego Brytyjczyka tajemniczego, który jak wpada w jednym momencie raczej mierzy się sam ze sobą i nie robi tego dla pieniędzy i mamy tego meksykańskiego dzieciaka który bardziej chce się zbliżyć po prostu do rewolwerowców chce być taki jak on, oni mu imponują i dlatego jakby do nich dołącza Natomiast w przypadku tego filmu, tak na dobrą sprawę, ta kwestia kasy pada tylko i wyłącznie na samym początku w rozmowach Chisolma z Faradayem później, tak na dobrą sprawę, wszystkie poszczególne postaci, które dołączają do ekipy, wydaje mi się, że one to robią z innych pobudek. Tam Albo kwestia kasy nie pada wcale, albo wydaje się być drugorzędną. I też jest to rozwiązane później inaczej, nieco w filmie. W klasycznym westernie Calvera, w którymś momencie można powiedzieć rozbija niejako, czy miesza szyki naszym rewolwerowcom, przejmuje wioskę, a oni zostają wygnani na na zasadzie takiej, że on ofer daruje im życie, ale jeżeli oni odjadą, natomiast cała siódemka wraca, żeby odbić wioskę z, rą z rąk Kalwery, co kończy się śmiercią znacznej części e ekipy. W tym filmie tego aspektu w ogóle nie ma. Mamy to zupełnie wyłączone. Tutaj nasza siódemka po przyjeździe do miasta uczy mieszkańców i akcja bez większych przeszkód zmierza właśnie dosyć linearnie do tego brutalnego finału. Dlaczego mówię, że to daje nam nieco inny wydźwięk filmu? W moim odczuciu w pierwowzorze takie podejście wskazuje z jednej strony na to, że no, ci rewolwerowcy są zatrudnieni po prostu i mimo, że oni w którymś momencie zaczynają jakby z tymi mieszkańcami wioski sympatyzować, to jednak w gruncie rzeczy to jest taka trochę opowieść o poczuciu obowiązku. Przynajmniej ja ją w dużej mierze tak odbierałem. Oni po tym, jak zostali zatrudnieni, to nawet jeżeli kalwera ich wypuścił, darując im życie, oni się czują jakby zobowiązani do tego, żeby swoją robotę po prostu dokończyć. I tutaj ta nic sympatii, która gdzieś tam się pojawiła pomiędzy nimi a mieszkańcami miasteczka. Mimo wszystko wydaje się drugorzędne. W nowej wersji zaś to, co moim zdaniem jest kluczowe dla motywacji, praktycznie biorąc całej siódemki, to jest taka swoista chęć odkupienia i chęć rozprawienia się ze swoją przeszłością. Tak na urmę sprawę to jest właśnie istotny element, który łączy całą naszą siódemkę. To są osoby z przeszłością, to są właśnie bandyci, mordercy, ludzie mierzący się ze, ze swoim gdzieś tam strachem i z, z demonami własnej przeszłości. I tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że to, że właśnie ta kwestia kasy nie jest podnoszona w dalszej części filmu, to jest właśnie z tym związane. Oni nie traktują całej tej sprawy i walki, walki z Bogiem, który też no, jest takim nazwiskiem, który budzi gdzieś tam na tym dzikim zachodzie postrach. Oni nie traktują tego jako zwykłe zlecenia zarobkowego, jako chęci się sprawdzenia, można powiedzieć, tylko ja odczuwam to, że to jest dla nich możliwość rehabilitacji, możliwość zrobienia czegoś dobrego i gdzieś tam z jednej strony pogodzenia się z własną przeszłością, zwalczenia demonów, z którymi się mierzą, a z drugiej strony być może właśnie takie otwarcie nowej drogi na przyszłość. I to właśnie daje nam nieco inny wydźwięk filmu, dlatego że w westernie Sturgesa, w finale, kiedy widzimy wina Chrisa i naszego młodziaka odjeżdżających, pada tam takie stwierdzenie, że tylko wieśniacy wygrali. Natomiast w tym filmie nawet ci, którzy giną, a to, co, to jest też według mnie dosyć zaskakujące posunięcie, jaką grupę z tej siódemki twórcy, scenarzyści zdecydowali się wyeliminować, bo ja autentycznie byłem zaskoczony nawet patrząc na dobór aktorów, że właśnie te postaci konkretnie rozstały się z tym światem. To właśnie przez to, jak te poszczególne postaci zostały napisane, jaka przeszłość za nim idzie, no to wydaje mi się, że one gdzieś tam można powiedzieć, mimo że zrostały się z tym światem, to właśnie osiągnęły to swoje odkupienie, a i dla pozostałych to właśnie ta sytuacja cała w miasteczku no gdzieś tam jest właśnie takim nowym otwarciem, które, które pozwoli im, że tak powiem, zmienić trochę swoje życie i patrzeć nieco inaczej w przyszłość. Pozornie to jest bardzo drobny element, ale wydaje mi się, że mówię, że to jednak daje nieco inną perspektywę, nieco inny odbiór całości tego filmu. I zmierzając może do końca, bo znowu się rozgadałem i zrobiła się kolubryna, a nie krótki podcast, z jakim się zapowiadał, to teoretycznie nie są jakieś tam specjalnie istotne zmiany. To nie jest tak, że Fuka i to tutaj dokonali jakiejś rewolucji. To są bardziej zmiany kosmetyczne, przestawienie różnego rodzaju akcentów, ale to po prostu się w tym filmie sprawdza do tego mamy tutaj nieźle poprowadzoną postać kobiecą która jest fajnie wprowadzona w tym sensie, że to też jest dosyć zaskakujące właśnie w otwarciu jak szybko ginie na przykład znany aktor, od razu mi się przypomniał pewien film z Kertem Russellem i Stevenem Seagalem, gdzie też jeden z nich ginie w pierwszych dziesięciu minutach filmu ku zaskoczeniu całej widowni I tutaj mamy również taką sytuację, co, co było dosyć zabawne, ale z zmyślnie wykorzystane. Mamy fajnie poprowadzone prowadzoną tą postać kobiecą, dlatego że ona jest tu istotna fabularnie i co ważne jest istotna do końca fabularnie, bo też trochę się z Kasią i z jej recenzją nie zgodzę, że, że ona gdzieś tam ginie w drugiej części filmu. Absolutnie nie, no ona cały czas jakby walczy w ramię, w ramię z naszą siódemką i tak na dobrą sprawę to poniekąd to jest no, ósemka wspaniałych, bo ona tutaj odgrywa bardzo, bardzo istotną rolę fabularną i kiedy w, pojawia się też w finale, to to nie jest tylko i wyłącznie taka prosta deus ex machina, jak y, y, pada sugestia w recenzji Kasi, tylko no, wydaje mi się, że gdzieś tam to jest też y, nieźle uzasadnione, że tak powiem, w toku, w toku fabuły. Tak jak wspomniałem, mamy świetną muzykę, bardzo dobre zdjęcia, ta finałowa sekwencja, ona jest długa i jest kapitalnie, naprawdę kapitalnie zrealizowana. Można mieć oczywiście zastrzeżenia do, do sensu i logiki pewnych posunięć, no bo ja do końca nie rozumiem, dlaczego banda Boga, jeżeli miała na przykład od razu tą kartaczownicę, czy, czy jak się nazywa ten karabin maszynowy ówczesny, to czemu najpierw nie poczęstowali jakby miasteczka właśnie serią z karabinu maszynowego, a dopiero później nie zaatakowali? Nie wiem, no też to nie jest rzecz, która jest jakimś dużym minusem, bo zawsze można powiedzieć, że może liczyli na to, że po prostu będą mniejsze straty w samym miasteczku, no a jednak ten karabin maszynowy no przerabia domostwa i w zasadzie całą wioskę na, na po prostu stertę drewna, no więc, więc pewnie chcieli tego uniknąć można się tego czepiać, ale ogólnie jest nieźle, jest świetnie to, to zarysowane, mówię, jest poniekąd zaskakujące, bo ja autentycznie byłem zdziwiony, że to Faraday na przykład właśnie jako jedna z postaci ginie, no bo chyba nikt się nie spodziewał, że Krisa Prata uśmiercą nawet w tego rodzaju filmie, gdzie było wiadomo przecież, że, że ktoś musi zginąć, ale, ale mówię, przez to chociażby właśnie, że, że to była też w gruncie rzeczy tak ambiwalentna postać i, i tak tak w sumie niesympatyczna, no to gdzieś tam właśnie dopiero w końcówce, kiedy on dostaje to swoje odkupienie, to, to mamy szansę na niego spojrzeć inaczej. Dla mnie dwie godziny solidnej rozrywki, solidnej zabawy, porządnej filmowej roboty i to chyba ode mnie by było na tyle. Z obiecanych podcastów został mi jeszcze areszt domowy, ale to w przyszłości, bo Porobiło nam się bardzo dużo rzeczy do ponagrywania. Mam nadzieję, że Was nie wynudziłem, i do usłyszenia w niedalekiej przyszłości. Dzięki, cześć. It's over.